Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o nazwie Kosodrze. Mówi dzisiaj dla was Norbert Krzemiński, a także Jakub Marek. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o sytuacji w Polsce. A dokładniej w jednej partii. A nawet nie partii. W stowarzyszeniu? W ruchu. W czymś tam. W czymś tam. Nazywa się Kukiz 15? Kukiz? Kukiz apostrof 15. A może ruch Kukiza? Nie wiem, jakoś tak. No niech sam pan Cookies powie nam, jak się nazywa. Tak, pan nie Cookies, proszę nam powiedzieć. In vitro Cookiesa się nazywa, proszę pana, w marihuanie i gejach. Także teraz już nie mamy żadnych wątpliwości, jak nazywa się Pana pana Cookiesa, Także co sobą reprezentuje jakie środowiska przede wszystkim. Co ważne, w ostatnim tygodniu, dwóch, trzech, czterech? W ostatnim czasie, to jest najprościej powiedziane. Bo ciężko stwierdzić, jak długo to trwało, odkąd to trwało. Według mnie to trwało, to potrwa. Jak dla mnie, co najwyżej do 6 września, ale to, to zostawmy tylko innym spekulantom, takim jak ja. O czym mówimy? Mówimy o tym, że w ruchu Pawła Kukiza że pana, w marihuanie i gejach ruchu... wiadomo już jakim następują drobne albo większe podziały. Ludzie znikają, pojawiają się. pojawiają pojawiam się i znikam. Jak ulubiony deserek, w reklamie. Trochę znikam, trochę jestem, pojawiam się, trochę bywam, nie bywam, nie bywam. A to już za Strixa. Tak? Tak. Także trochę bywam, nie bywam, bywam, nie bywam, trochę bywam, nie bywam, albo... I pół bywam. I pół bywam, dokładnie. O co konkretnie chodzi? Chodzi między innymi o tym, że e, rzecznik, m.in. rzecznik pana Pawła Kukiza, który towarzyszył mu od samym początku ostatniego zostawił, Co więcej, miał startować z ruchem narodowym i wszyscy... O kurczę, ruch narodowy, tak tłumnie pójdzie z panem Kukizem. O matko boska, co to będzie, ci narodowcy pójdą wszyscy. No i okazało się tylko w sumie dwóch głównych liderów pójdzie, a w sumie to jeden, bo pan Krzysztof Bosak też stwierdził, że nie idzie o to farsa, co tam się dzieje. Miałbyś listę, nie ma list, miałbyś wszystko zebione i nie ma niczego. Można powiedzieć, że pan Paweł Kukiz, jeżeli chodzi o politykę, w tym momencie jest jednoznacznie spadkowiercą wybitnej osoby na polskiej scenie y, politycznej. Janusza Pajkota? Nie. O. Która też mówiła, że nie będzie niczego, a mianowicie pana... Kononowiczo. Dokładnie. No i gdzie tkwi w tym wszystkim haczyk? No i teraz tak, zastanówmy się chwil, na chwilę, tak dosłownie prze, prze, przez sekundkę, jak z boku można by odebrać pojawienie się pana Paweł Kukiza na scenie politycznej. Nagle znikąd, no czy nie znikąd, bo jak ktoś wie, że od kilku lat pan Paweł Kukiz działa już w polityce i z jakimiś środowiskami, no to wiesz, w co jest już on już pomaczany, ale załóżmy, że jest dla niego nowy, pojawia się pan Paweł Kukiz. No i nagle, z dnia na dzień, zaczyna się robić od nim coraz głośniej, no bo to musi. Bo to skóra, bo to fura, bo to ładuje do swojego starego Jaguara worek, worek ziemniaków do bagażnika. Bo to coś tam, że mu nie skręcało. No ale zakle się pojawia. No i co się dzieje? Nagle ajwaj, jaki wielki antysystemowiec. Ajwaj, ajwaj! Krzyczą niektórzy ludzie, którzy prawdopodobnie sypią tymi pieniążkami między innymi. Co więcej... A tak, tak leci. Tu kampania, ta kampania, tu koncertu nie zrobi, tam koncertu nie zrobi, a pieniądz się zgadza. No i nagle deklaruje, że będzie chciał, żeby jak największa ludzi, ilość ludzi z różnych środowisk od niego wystartowała, że to będzie komitet obywatelski, ruch społeczny, ruch oddolny. No i co? Wybiera sobie trochę ludzi ze Solidarności, z jakichś związków innych zawodowych, trochę z ruchu na przykład Narodowego, tutaj z Kongresu Nowej Prawicy, tutaj z innych środowisk rozmawia z um, panem Januszem Korwin-Mikke, no i tak z w większości tych formacji wybiera sobie pojedynczych liderów. No i ogłasza, że będą listy, że będą startować, że będą komisje, które będą uwolniały komisje. Komisje, kandydatów. Jak na no komisji tak, wojskowej, tak? Wstajesz, tak? zbierasz się do golasa i po, i oni patrzą. Hmm. Gajach. Co w tym stylu? Nie wiem, nie byłem na, na, Aha, na nie, spotkaniu tej komisji, Jakubie. Nie nie, nie, do, nie ten zastrzyk, zastrzyk. Nie, nie, nie, akurat nie. No i co się dzieje? No i ci liderzy się zgadzają, w większości, że wystartują. No i po jakimś czasie zaczyna się robić cyrk. Tutaj odchodzą od niego część ludzi związanych ze środowiskami, ze zmielonymi. Tutaj właśnie z ruchu Jewowskiego, którego tak bardzo... No, chyba pan Paweł popierał. I tak, chyba popiera tej oby. Tutaj odchodzą ludzie z ruchu narodowego. Pan Marian Kowalski mówi, że w ogóle nie wystartuje, że to jest jakaś hani kina, to co tam się dzieje i brak honoru. Krzysztof Bosak, tak, po chwili patrzy. No i pan Krzysztof Bosak, jak to pragmatyk, jak można popatrzeć na niego z perspektywy czasu, zobaczył, że ten okrąg tonie, więc z niego, z niego wyszedł. no Zobaczymy, co będzie z obecnym ruchu narodowego, który tam jeszcze został, no ale wszystkie środowiska wychodzą. No i pojawia się pytanie, dlaczego? Jakoby jak myślisz, dlaczego te środowiska mogą tak nagle zafascynowane tym wszystkim wyjść? To i mówimy, o, o, oczywiście uwzględniamy to, że na początku były z was zafascynowane, to jaki wynik wyborczy może pan Kukiz ugrać, no bo na początku to było ile, 20 parę procent. No tak. To duża rzecz. Na no a wsparcie, tak jak powiedział pan Janusz Korwnikę, zaczął topnieć, no i ciut, ciut, ciut, przed wyborami, prawie no, dwa should... miesiące, yes. było zdecydowanie niektórych sondaży po no właśnie, to miałem mówić. Dlaczego yy, znaczy tak dzieje, wydaje mi się, że dlatego, że ludzie coraz bardziej widzą yy, i te doniesienia o tym, że na listach wyborczych są osoby, które są powiązane z różnymi postplatformerskimi, postpisowskimi innymi yy, Stowarz... Po prostu można powiedzieć postapokaliptycznymi Tak, tak, z takimi stowarzyszeniami są powiązane One, te osoby znajdują się na tych listach I biorąc pod uwagę Że to miały być listy niepowiązane Z żadnym Bezpartyjne, bez układów Znaczy bez może, może nie bezpartyjne No bo jednak partią jest Partia Korwin, czy tam partie jakieś kanpe Inne yy, Te powiedzmy kanapowe Stowarzyszenia I partie yy, To jednak no Biorąc pod uwagę, że ci ludzie z tych dużych partii establishmentowych wchodzą na te listy, nie świadczy dobrze i dlatego to się sypie. Mam co więcej, nie tylko politycy. Nie tylko politycy, bo scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają. A, przepraszam pana, a ile jest osób, ile jest posłów? Nie wiem. A jakie są kompetencje Sejmu? Nie, nie, wiem. To po co pan startuje? Musimy zmienić tą władzę! wiem, jow, wiem, wiem. Wojownicy. To jest bardzo dobre określenie. Wojownicy. I minuta ciszy dla Jakuba, którego właśnie teraz zjadają hejterzy internetowi. Niech mnie zjadają, proszę bardzo. Om, nom, nom, nom, nom. Także patrząc na to z boku Pojawia się taki jeszcze raz Pojawia się ten człowiek, przychodzą do niego ludzie, wychodzą, coś jest nie tak No i pojawia się pytanie Po co to wszystko? Czyżby to była kolejna próba systemu Aby zatopić Antysystemowców, tą ostatnią siłę Na polskiej scenie politycznej Która Próbuje coś jeszcze zmienić która próbuje jeszcze w jakiś sposób walczyć. Która próbuje resztkami sił. No bo ileż można, to już jest od 89 roku, a jeszcze wcześniej, prawda, też walczy. No ileż można walczyć, tak. No i częściowo się udało, no bo tak, kongres w Nowej Prawicy jest podzielony według oświadczeń między innymi prezesa Marusika, czy też pana wiceprezesa Stanisława Żutka. Dowiadujemy się, że oni niekoniecznie są przychylni startowaniu z w a na przykład pan Artur Dziambor startuje. No, Ruch narodowy też w rozsypce. ONR wystąpił z niego. Pan Marian Kowalski zostracił wiceprezesa, no i nie wiadomo, co się z nim stanie, czy też zrezygnuje, nie zrezygnuje, odejdzie, nie odejdzie, nie wiadomo. Czas pokaże, rynek zweryfikuje. A Pan Kukis od początku mnie bardzo mocno e, zaciekawił tym, co tam u niego się dzieje, skąd on się wziął, co on tam robił. No i zobaczymy. Według mnie wejdzie może do Sejmu, tam jakieś kilka procent mu się skapnie. Ale według mnie to będzie równie inaczej. Wtedy oni będą działać w bardzo podobny sposób według mnie jak działał Ruch Pajkota. Czyli zbierze się całe Freak show, największe, ura do Sejmu i będą tam siedzieć, nawet nie obradować. No i trzeba mieć jakiekolwiek Kompetencje, wiedzę, chęci, żeby działać. Scyzoryk, scyzoryk, tak na no, to nie wystarczy. To już sami sobie odpowiedzcie. Co jeszcze ważne, przed jaką szansą teraz stoimy? No teraz 25 października przed nami są wybory parlamentarne. Wybory, które następnie dopiero będą za 4 lata. Mimo, że 4 lata nie jest taki duży odcinek czasów, w świecie polityki jest to całkiem sporo. I może to być ostatnie 4 lata, patrząc na wydarzenia m.in. na wschodzie, a także na zachodzie Europy, na jakiekolwiek zmiany, no i może na ratunek. W Rosja, konflikt ukraiński, nie wiadomo, co tam się wydarzy na zachodzie, Berlin i Paryż zmuszają nas do przyjmowania imigrantów, wtedy, kiedy nie chcemy tego robić, a przypominam, że tysiące Polaków czekają na przyjęcie naszego kraju i nie mogą zostać przyjęci. Co więcej, na całym świecie państwo islamskie szaleje. To jest bardzo ważny czas, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, no i nie możemy zapominać, że polityka wewnętrzna również jest kluczowa, bo bez silnego rządu, bez silnego państwa, przede wszystkim bez silnego państwa, bez silnego narodu nie będziemy w stanie odeprzeć tych zagrożeń, które są i na wschodzie, i na zachodzie, i, i, i na północy, i na pół... i wewnątrz, tak jest Jakubek. Ale co do tych imigrantów jeszcze, jak już poruszyłeś ten temat, to warto jest zauważyć, że nawet gdy chociażbyśmy ich przyjęli, to niedługo u nas nie posiedzą. Bo oni tak czy siak będą spierniczać do Niemiec i do innych krajów trochę lepiej, prosperujących, gdzie jednak ten zasiłek jakikolwiek Czy ja Przypominam, że dostają niemały zasiłek przynajmniej. No 3, tysiąc 3, euro? 3000 euro. To nie jest tak mało. Przynajmniej według tych artykułów, według tych danych, które ja czytałem. I ta liczba, cyfra, liczba pojawia się niejednokrotnie. Więc... Ale w Polsce mają dostawać po tysiąc euro. A takiemu biednemu studenciakowi prosto po studiach w pierwszej pracy jak dostanie, chce 4 tysiące na rękę dostać, to co? Tak eee, tak taki chytry, tak by chciał pieniądze dostać za pierwszą pracę. Także podsumowując, co chcielibyśmy wam dzisiaj przekazać, tak, bo, bo mogło mógł to gdzieś między w międzyczasie. Te wybory będą bardzo ważne. Nie mówimy na kogo konkretnie głosować, przynajmniej ja nie czuję się... Czy ja... Wiem, wiem, na kogo oddam swój głos i wiem, dlaczego to zrobię, to to, co opulujemy do Was dzisiaj przede wszystkim, to to, abyście świadomie podejmowali decyzję. Co to znaczy? To znaczy, żebyście się przyjrzeli przede wszystkim programom tych wszystkich partii. Po drugie, żebyście przyjrzeli się życiorzystom tych konkretnych Co, co te partie osób. robią na rzecz obywateli, niekoniecznie przed samymi wyborami, tylko przez cały czas cały swojego całego, działania. Dokładnie. Jaką mają przeszłość konkretnie ludzie? Co oni robili w przeszłości? Bo Może okazać się, że nikt które hasła, to tylko za mało, nie? To, to za mało. Może to się oka okazać, że, może się okazać że, że ktoś teraz pracuje na rzecz ludzi, jest wielkim antysystemowcem, a wcześniej w PiSie siedział. Może się tak okazywać. A może się też okazywać również w taki sposób, że świeżo, świeża postać nie jest taka świeża i pracuje, na przykład z układem Pławskim na przykład, naprywanym. A może się okazać, że ktoś robi desant w innych partiach i przedtem siedział kilkanaście lat w wpr na przykład. Bądź też w innych partiach, które coś się reprezentowało sobie. Także trzy zdania na koniec. Przede wszystkim patrzcie, co robicie. Dwa. Rozsądek. Trzy. Pozdrawimy, pozdrawiamy wszystkie osoby, które obiecały coś zrobić, a nie zrobiły tego, co miały zrobić. I nie zrobiły tego, co miały zrobić. Albo zrobiły to, co miały zrobić. Pozdrowienia dla nich. Dokładnie, także w dniu dzisiejszym mówił dla Was Norbert Krzemiński, a także Jakub Marek. Do, do usłyszenia. usłyszenia.